Yo. Nie chcę mi się na to pytanie odpowiadać Nie uciekaj, będę próbował rozmawiać Cztery noce myślę, jak ci to pokazać Tu nie zdradza się swoich i nie wybacza się obcym Jak nie chcę wracać, to rozkmiń, co robisz nie tak dorośnie Siedzę sam w Krakowie, palę Joe'a, piszę zwrotę Milczenie jest złotem, masz też sprzedawku jak kokę Chcę uciekać samolotem, ale trzymasz mnie za nogę A ja zgubiłem paszport Przytłacza mnie to miasto, denerwują mnie słowa, które tak niewiele znaczą Obserwują mnie psy, albo to po prostu patrol Dlatego piszę rap, ja przecież też nie mogę zasnąć, co? Przytłacza cię to miasto, denerwują cię słowa, które tak niewiele znaczą Obserwują cię psy, a jedziesz z tematem w miasto Dla ciebie pisze rap, ja przecież też nie możesz zasnąć, nie? Do zobaczenia mama Jadę na święto, dać prezenty, porozmawiać Niebo czarne, moja fura, autostrada Jakieś dupy autostopem chcę pozgarniać Dzwoni tele, to wydawca, proponują 200 kafla Tylko jedną pójtę nagrać, duży dresek jak 50 cent a my i zleci z gadra, ona siedzi prawie martwa Ja ważnie spaliłem blanta i kończę pisać ten tekst, yo Szybko się nudzę, musisz coś wymyślić Duże pieniądze, serce ze streetu Mam w głowie dziurę, nienawidzę wszystkich Jeździmy furo słuchamy bitów. Szybko się nudzę, musisz coś wymyślić. Duże pieniądze, a serce ze stritu. Mam w głowie dziurę, nie wszystkich. Jeździmy furo słuchamy bitów. Ogrody Mixtape 2019.